Dzień dobry, dzień dobry wieczór, witamy się bardzo serdecznie ze wszystkimi słuchaczami i słuchaczkami Konglomeratu Podcastowego, a witamy się w serialowej odnodze Konglo w dobrze Wam znanym duecie. Ten odcinek zapowiadaliśmy w naszym poprzednim spotkaniu, a więc można zacytować klasyka i powiedzieć, że nadszedł dzień dzisiejszy. Z tej <głos> strony wita się z wami menadżerka hotelu Marta Potwornicka-Płaza, a jest ze mną pewnie zmęczony długą podróżą i, i pewnie też lekko podirytowany różnymi rzeczami gość Michał Jerry Rakowicz. Dzień dobry panu. Cześć Marta, witam wszystkich. Tak, zgodnie z zapowiedzią, jak, jak już um, możecie się domyślać, zresztą jeżeli słuchacie na, słuchaliście naszego poprzedniego odcinka, no to już wiecie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, a będziemy rozmawiać o Białym Lotosie, trzy sezonowym póki co serialu, chociaż czwarty już został zapowiedziany, więc czekamy, zobaczymy, co dostaniemy tym razem i przede wszystkim kogo dostaniemy, bo Biały Lotos to jest. Taki serial, który no castingiem stoi, a póki co porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się do tej pory, co zadziałało, co nie, bo... Y w prywatnych rozmowach z Jerem ścieraliśmy się na różne kwestie, chociaż powiem Ci Jerry, że im dalej jestem od obejrzenia całego trzeciego sezonu, uh -huh. tym bardziej krytycznie spoglądam na pewne rzeczy, więc być może nie będę tutaj aż tak bardzo w kontrze do Ciebie, jak myślałam, że będę, chociaż podejrzewam, że pewne wątki, czy, czy w ogóle kwestie, jako takie z tych poprzednich dwóch sezonów, nas być może gdzieś tam poróżnią. Mhm. Ale chciałam zacząć od takiej bardzo bazowej kwestii, bo ty obejrzałeś ten serial niedawno, prawda? Jako wszystkie trzy sezony. Tak, dokładnie tak. To jest jedna z tych produkcji, o których ja słyszałam już od lat, no bo to w sumie pierwszy sezon to jest 2021 rok, więc to tak, już ładny dokładnie. kawałek czasu upłynął, ale ja się zabrałem za ten serial tak naprawdę już po trzecim sezonie, kiedy on mhm. się pojawił. My coś zaczęliśmy rozmawiać prywatnie, ale też w międzyczasie moja siostra stwierdziła, że właśnie ona ogląda i też stwierdziła, że powinniśmy... Sobie? Tak, jej się dosyć podobał okay. i też właśnie nam polecała, że e, powinniśmy po to sięgnąć, no a też e, z racji na to, że to jest w sumie relatywnie krótka e, produkcja, jeżeli mm -hmm. chodzi o e, ilość e, odcinków na sezon, no to stwierdziliśmy, że e, sobie do tego usiądziemy, no i w zasadzie bardzo szybko e, łyknęliśmy e, całość tego serialu, e, co wydaje mi się, że ma też pewne swoje... E, Zarówno wady, jak i zalety, bo patrząc tak. na to, że te, ten serial jednak pomimo tego, że jest antologią i jest mhm. dosyć wyraźnie antologią, to czerpie też z pewnych wątków i pomysłów z poprzednich sezonów, no to pewnie oglądanie tego hurtem no, ułatwia mimo wszystko sprawę. Z drugiej strony coś, co ja bym nazwał takimi pewnymi manieryzmami albo może, nie wiem, specyfiką tego serialu, no wydaje mi się, że z kolei zostają uwypuklone, nie? Jak oglądasz nie sześć nie, nie, czy siedem odcinków, tylko nie, tych odcinków tam ponad 20 y, hurtem. Tak, bingowanie wszelakich rzeczy nie zawsze służy tym rzeczom. Powiem Ci, że słuchając Ciebie ciebie. Przypomniałam sobie, jak miałam jakiś taki epizod w życiu, że oglądałam namiętnie wszystkie filmy Hitchcocka, jakie uh -huh. mi wpadły w rękę i wtedy, powiem ci, że nawet u Hitchcocka wychodziły pewne rzeczy, które pewnie, gdybym oglądała te filmy z większym odstępem czasu, by nie wychodziły tak jak wtedy, gdy się je oglądało, no tak naprawdę jeden po drugim. I, i na pewno do tego wątku wrócimy, bo ciekawa jestem, jak to wyglądało w przypadku Białego Lotu, no bo jestem sobie w stanie jednak wyobrazić, że rzeczywiście oglądając wszystko na raz zauważasz pewną powtarzalność, która być może no właśnie na pierwszy rzut oka by się tak nie, nie zaznaczała, ale tak zgadzam się, że Biały Lotos to jest zdecydowanie produkcja, którą ogląda się błyskawicznie. Ja do tej pory pamiętam mój seans pierwszego sezonu, który zaczęłam jakoś późnym wieczorem. No i tak, tak mnie wciągnął, że chyba obejrzałam do trzeciej w nocy prawie cały pierwszy sezon naraz, więc to jest na pewno coś specyficznego dla tego serialu. Ale jeszcze chciałam na początku trochę porozmawiać o całym tym bazie wokół serialu, bo wydaje mi się, że to też jest kluczowe jakby do omówienia jego fenomenu. Właśnie dlatego też chciałam cię zapytać na początku, czy rzeczywiście serial obejrzałeś dopiero niedawno, kiedy już pewne aspekty okrzepły, nie były tak gorące w, wiesz, w przestrzeni mhm, tak, tak, internetowej. A ciekawe jestem, jak to było wcześniej w twoim przypadku. Gdzieś ten szum docierał do ciebie? A jeśli tak, to czy był w ogóle zachęcający, czy raczej... Yy stałeś gdzieś z boku, bo ja pamiętam, że, że u mnie to dość szybko kliknęło właśnie na zasadzie tego chłonięcia wszystkiego, co było omawiane i wszystkiego tego, czym reklamowano ten serial w internecie. Oczywiście znaczy, docierało to do mnie, ale no nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, zważywszy na to, że trochę zajmujemy się wspólnie tą, tą mhm. popkulturą, ale ja przez ostatnie lata dosyć się uodporniłem, jestem dosyć dosyć asertywny, jeżeli chodzi o wybór to jest rzeczy. Dlatego, że po prostu to, co wielokrotnie powtarzamy w różnych nagraniach w ostatnim czasie, jest tak dużo różnych produkcji obecnie. Też na naprawdę dobrym poziomie, że czasem jest tak, że niektóre rzeczy albo, nie wiem, właśnie jest za dużo sezonów, albo jakiś za duży hałas w danym momencie i mnie to trochę odstręcza i ja mhm. po to nie sięgam. No i musi upłynąć trochę czasu, żeby, żebym ja się za coś zabrał albo wręcz, nie wiem, pewne rzeczy po prostu pomijam. Przy czym tak, tutaj o Białym Lotosie docierało do mnie dużo różnych rzeczy zawsze przy okazji tych kolejnych sezonów raz dlatego, że ten serial ma pewien taki faktor, który wy często z Bogusią uwypuklacie w dyskusjach, jeżeli chodzi o pewne takie trendy współczesne, czyli on jest taki trochę już social mediowo tiktokowy, mm -hmm. także wydaje mi się, że pod kątem tego castingu to też nie jest bez znaczenia to jest jedna kwestia. A druga kwestia, że przez to, że on leci tak tydzień po tygodniu, czyli w tym takim starym układzie serialowym, a no jednak jego konstrukcja jest, powiedziałbym, rodem z takiego klasycznego hudanyt wręcz, pomimo tego, Oj, że tak. to absolutnie kryminał nie jest. No to ja widziałem, że każdy kolejny sezon, on generował bardzo dużo dyskusji na zasadzie właśnie nie wiem, sympatii i antypatii do poszczególnych par bohaterów, albo kto ostatecznie okaże się tym trupem, którego zawsze widzimy na początku danego sezonu i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jak mówię, no, pomimo tego, że do mnie dużo takich rzeczy docierało, to yy, nie powiem, żeby mnie to jakoś zniechęcało, ale też nie czułem się jakoś specjalnie zachęcony, żeby potem mhm. serial sięgnąć No i, i po prostu tak naprawdę no, jakaś taka akumulacja yy, różnych polecanek no, spowodowało, że postanowiliśmy go sprawdzić. Być może też yy, takie podejście było lepsze, chociaż może w twoim przypadku niekoniecznie skoro gdzieś ten serial przeszedł obok ciebie, ale jednak rzeczywiście będąc trochę z dystansem, czy podchodząc z dystansem do tej produkcji, wiesz, z całym tym szumem internetowym okrzepniętym, można na nią spojrzeć nieco bardziej krytycznie, czy, czy, czy w ogóle wgłębić się w nią, bo to jest, jest trochę taki crowd pleaser, mi się wydaje, mhm. pod względem właśnie doboru aktorów. Najczęściej to to są aktorzy yy, no, już o jakimś emploi w rolach mniej lub bardziej do niego dostosowanych, ale no, łatwo się zagubić w całej tej otoczce estetycznej, yy, która... No, Potem gdzieś zaczyna pękać, gdy właśnie spojrzymy na ten serial troszkę z boku. I ja jestem chyba tego najlepszym przykładem, powiem Ci, bo jak gdzieś już opadła ta moja ekscytacja po trzecim sezonie, nawet tak dzisiaj myślałam o tej produkcji przed naszą rozmową, to zaczęłam się tak zastanawiać... Yy kurde, w ilu miejscach gdzieś zostałam nabrana, bądź taka wzięta pod włos, żeby złapać się na jakiś chwyt fabularny, który jest tak naprawdę no tylko jakąś po prostu atrakcyjką, która dość szybko przepada w, wiesz, w korowodzie kolejnych mhm. produkcji, które gdzieś tam nam zostały rzucane na twarz, mówiąc brutalnie, więc, więc to też toż, to starcie oglądania tego serialu na bieżąco z oglądaniem już jakby po, po finale też może być ciekawe, a jestem też ciekawa twojego jakby podejścia do, do tego serialu na gruncie właśnie tej e, satyry, o której mówiliśmy w kontekście dziewięciu nieznajomych. Już mówię, o co mi chodzi, bo ja... Mm, pierwszy sezon oglądałam y, chyba nie na bieżąco, bo był już, nie no, absolutnie nie na bieżąco, bo przecież był już cały, więc jakby oglądałam nie, niedługo po finale i pamiętam, że niedługo po obejrzeniu całego, y, całego tego pierwszego sezonu obejrzałam sobie właśnie y, Triangle of Sadness, mhm. o którym też wspominaliśmy i miałam takie poczucie, kurde, jakiejś takiej wtórności, że oglądam kolejny raz to samo, tylko w słabszym wydaniu, więc gdzieś te tytuły wtedy się tak nagromadziły, że oglądane hurtem no gdzieś się rozmywały. I, i trochę też od tego bym chciała zacząć. Jak, jak ty to widzisz i jak to na ciebie w ogóle działało, bo w moim też przypadku, już pomijając filmy jakby z tego nurtu, ten faktor nie jest na równym poziomie w zależności od sezonu, że w, w każdym z sezonów to działa w bardzo różny sposób, lepszy bądź gorszy. A jak to było u ciebie? Wiesz ja jak siadałem do tego serialu, to ja tak naprawdę niewiele o nim wiedziałem. I mhm. kiedy jakby pod Chodziłem do tego pierwszego sezonu i się zorientowałem, że no to jest właśnie w, w dużej mierze taka satyra z tego podgatunku Idderitch, o czym trochę też w tym poprzednim podcaście. Mm -hmm rozmawialiśmy, no to tak to przyjąłem po prostu z jakimś zainteresowaniem, no bo tak jak też sygnalizowałem, ja wielu tych filmów nie widziałem dosyć celowo, to pominąłem, a wydawało mi się, że to jest taki enturaz, który jest w dużej mierze samograjem, no bo w zasadzie koncepcja każdego sezonu jest prosta i taka sama, no mamy bandę Bogoli, przeważnie tam kilka rodzin, czy kilka jakichś par związków, które się pojawiają w w jakimś ekskluzywnym kurorcie i śledzimy, nie wiem, tydzień z ich życia, czy tam 10 dni na jakiś tam krótki okres urlopowy i ich perypetie w tym kurorcie. Ale ja ci powiem, że na mnie czy do mnie ta satyra trafiała o tyle średnio i to paradoksalnie, o. szczególnie w pierwszym sezonie, bo tutaj mały spoiler, ja akurat jestem chyba dosyć wyjątkowym odbiorcą tego serialu, który uważa, że on notuje niewielką, ale w mojej opinii jednak dosyć wyraźną zwyżkę z sezonu na sezon. Co jest, mhm. jest raczej dziwne, bo widziałem, że to mówię, jestem dosyć odosobniony, bo szczególnie ten trzeci sezon był już chyba dosyć mocno krytykowany z tego, co do mnie dochodziło za różne rzeczy. A mi ten pierwszy sezon oglądało się najgorzej, dlatego że ja, ja miałem wrażenie pewnej, z jednej strony toporności tej satyry i w, takiej, w kontekście tego, że ona jest podawana bardzo wprost, bardzo bezpośrednio, a z drugiej strony ja mam wrażenie, że pomimo tego, że ten serial jest określany między innymi jako czarna komedia, to on jest na bakier z humorem. W tym sensie, oh wow. że ja miałem trochę poczucie, że on jest bardziej taki groteskowy, ale w takim smutnym tonie, A to tak, to niż, się niż Nie. zabawny. I wiesz, i to, to może być jakiś świadomy wybór artystyczny i zakładam, że tak tutaj jest, że to jest świadomy wybór artystyczny, ale przez to, że począwszy od pierwszego sezonu i to w zasadzie jest melodia całego tego serialu, on ma absolutnie antypatyczne postaci na każdym możliwym froncie w tym sensie, że, że tutaj to nie jest tak, że tylko mamy tych bogoli, których mamy nie lubić, tylko tu w zasadzie wszystkie postaci są y, dziwaczne, przerysowane, zwichrowane i to w taki dla mnie niesympatyczny sposób y, i przez to y, właśnie to, ta satyra taka bardzo groteskowo, bezpośrednia, ona mi nie do końca siadała, no bo mnie te postacie wszystkie irytowały, y, bo on, te, cały ten serial też jest pisany w takim kluczu to też mogę nawiązać do tego co mówiłem właśnie przy dziewięciorgu nieznajomych, czyli generowania konfliktów wynikających z tego, że postaci po prostu ze sobą nie rozmawiają. I z jednej mhm. strony tutaj można to trochę bronić, no bo to momentami to jest trochę serial też o tym, nie? że w tych relacjach tych bogatych, zblazowanych ludzi to czasem tak jest, że oni funkcjonują obok siebie i po prostu ze sobą nie rozmawiają, a to się przenosi na, na jakieś tam konflikty. Ale tu nikt ze sobą nie rozmawia. W tym serialu po prostu nikt ze sobą nie rozmawia. Wszyscy na siebie tylko się foszą, łypią spod oka, robią jakieś dziwaczne rzeczy za plecami partnerów, żon, kochanek i tak dalej, i tak dalej. A większość tych sytuacji dałoby się rozwiązać po prostu cywilizowaną rozmową. No i to powoduje, że no mówię, ja przechodzę trochę obok tego serialu. Nie ja się od niego w dużej mierze przez to odbijałem i też między innymi dlatego ja mówię, że dla mnie ta produkcja mimo wszystko zalicza pewną zwyżkę, dlatego, że to się trochę zmienia. Już w drugim sezonie mm -hmm. mam wrażenie, że te postaci są nieco bardziej zniuansowane. Nadal praktycznie nikogo tam nie, można, nie daje się polubić, ale, ale mimo wszystko już jakoś no byłem, nie wiem, więcej empatii w stosunku do nich w stanie wykazać. Na no w trzecim sezonie no mieliśmy przynajmniej tę jedną parę, która naprawdę była taką parą do kibicowania, nawet jeżeli była momentami bardzo dziwnie pisana, mm -hmm. więc, więc no, pod tym kątem, to tak jak mówię, to, to, to tutaj ja tak pokrótce wyłuszam swoje wiesz, problemy z, z tym serialem. Nie? Kurczę, cały wór tych problemów jest, jak widać. Yy, wspomniałeś o tym, że trzeci sezon był krytykowany gdzie nie rzeczywiście tak było. Powiem Ci, że w tej krytyce chyba najbardziej gdzieś było dla mnie zaskakujące, że że ona tak naprawdę dotyczyła tego, na czym ten serial stał od samego początku. Mhm. Bardzo dużo osób skupiało się na tym, że ten trzeci sezon jest już too slow, że ta intryga rozwija się już zbyt wolno, mhm. co tak naprawdę działo się w obydwóch sezonach. Tak, i to, to mnie prawda. akurat to, to mnie, powiem ci szczerze, zaskoczyło, bo wydaje mi się, że akurat w trzecim sezonie ta powolność jednak mimo wszystko przysłużyła się temu, żeby gdzieś z tymi bohaterami poprzebywać. Mhm. Nie wiem jak tobie, ale mi ta powolność akurat najbardziej przeszkadzała w drugim sezonie, od którego ja się bardzo odbiłam. Mhm. Ja akurat uważam go za stosunkowo chyba najsłabszy i taki najbardziej miałki w tym, co chce nam pokazać, no bo, a może po prostu lubię, gdy ten serial jest polityczny. Dobra, powiedziałam to na głos. Bo drugi sezon, no to już jest taka typowa dolce Vita, tylko że nie, prawda? Że jesteśmy w tych Włoszech, na Sycylii chyba dokładnie, no i obserwujemy to, jak nie wiem, dwie pary jakoś dziwnie funkcjonują obok siebie. Obserwujemy dwie włożki polujące na dzianych, naiwnych facetów. No i tak naprawdę to jest cała intryga. Nie wiem, od drugiego sezonu się bardzo odbiłam, ale jeszcze chciałam wrócić do pierwszego, bo powiem Ci, że mnie akurat zaskoczyło to, co powiedziałeś, że, że to jest akurat sezon, który lubisz najmniej, bo chyba on wydaje się najbardziej nieoczywisty w tym, jak prowadzi te relacje między bohaterami. Nawet jestem skłonna teraz stwierdzić już, już po tym dystansie czasowym, że nadal wolę pierwszy od trzeciego, bo na świeżo mhm. po finale trzeciego byłam totalnie team, trzeci sezon, team Tajlandia. A teraz jednak no przychylniej patrzę na, na sezon pierwszy, bo wydawał mi się on dużo bardziej zniuansowany. I mówisz, że nie ma tam jakiegoś wątku, który by gdzieś cię chyba, znaczy chyba, który gdzieś by cię mimo wszystko przekonał, bo bo ja na przykład teraz w głowie tak na szybko totalnie zostawiam, jak róż, na jak różnym poziomie był pisany wątek tej, wiesz, bogatej rodziny w pierwszym sezonie, gdzie mamy matkę jakąś tam wysoko postawioną i ojca, który jest tak naprawdę pod jej butem. Mamy zblazowaną Sydney Sweeney z koleżanką. No i te emocje, tarcia między nimi, wydawały mi się tak nieoczywiste. Natomiast w trzecim sezonie no, mamy już takich typowych bogoli z jakimiś tam ciemnymi interesami za sobą. No i wydawało mi się, że w, że, że w tej rodzinie jednak mniej jest niuansów, że jednak pierwszy sezon no, już ten taki na świeżo był jednak kwintesencją tego, o czym w ogóle Biały Lotos jest. Znaczy, z tym, że on jest pewną kwintesencją tego, o czym jest ta produkcja, to ja mogę się zgodzić, no bo to jest trochę taki destylat z tej koncepcji i no, po prostu te kolejne sezony trochę formułę poszerzają czy, czy rozwijają w pewnych kierunkach. Natomiast to, jaki ja mam problem z tym pierwszym sezonem, to jest to, to się opiera na tym, że... On naprawdę jest dla mnie pisany tak w najbardziej, ja bym powiedział, taki scenopisarski sposób, że ja w to wszystko nie wierzę. Ja, okay. ja rozumiem okay. to, to, co ty mówisz w kontekście tego, że ta rodzina nasza, która jest na pierwszym planie, ona jest nietuzinkowa i na przykład na tle tej rodzinki z Tajlandii ona jest dużo mniej oczywista, ja mogę się zgodzić, natomiast z drugiej strony dla mnie to, jak bardzo oni ze sobą wszyscy nie rozmawiają i są obok siebie, to mnie tak irytowało. To było yy, ok, yy, wiesz, na etapie pierwszego odcinka. Ale kiedy oni przez sześć odcinków robili w kółko to samo, w tym sensie, że Sydney Sweeney zblazowana próbowała poderwać swoją koleżankę i się irytowała, dlaczego ona jej nie ulega. Jej brat był totalnym popychadłem, na co nie wiem, dlaczego się godził i wszyscy go tam w zasadzie okładali. Nieobecna matka, po prostu niczym z szablonu nieobecnych, bogatych rodziców. No i ten taki pogubiony ojciec może najmniej oczywisty w tym wszystkim, ale też jakby grający na jednej nucie. Wiesz, to nie, to nie jest dla mnie zły koncept, nie? To, to, to może mhm. być interesujące, natomiast ja po prostu miałem poczucie, że z tym scenarzysta, czyli Mike White, bo, bo on jest w zasadzie osobą taką odpowiedzialną za, za cały mhm. ten projekt, po prostu finalnie niewiele zrobił, nie? Ale to jest, to jest w ogóle taki trochę dla mnie zarzut, że no, ja z Białym Lotosem y, t, ma, mam po prostu taki problem, że ja lubię seriale, gdzie komuś mogę kibicować, po pierwsze, a po drugie, gdzie y, fabuła y, no, jednak dokądś zmierza. A ja miałem poczucie w tym pierwszym sezonie, że tam się działy rzeczy, ale tak naprawdę, no, może poza tym naszym młodym chłopakiem, tym synem właśnie w rodzince, który gdzieś tam, nie wiem, poprzez odkrycie wiesz, Hawajów i, i jakiejś takiej wspólnoty z przyrodą, co, co taki jest otworzył trochę... Otworzył swoje trzecie oko. Tak, otworzył swoje trzecie oko. To, to, to, to w zasadzie jest jedyna postać, która jakąś taką większą przemianę przeszła, a tak, w zasadzie wszyscy y, pozostali tacy, Jacy byli, co, co przede wszystkim na przykład dla mnie było y, trudne do kupienia chociażby w postaci, w przypadku postaci, którą grała Aleksandra Dadario. Bo... O nie, to jest mój ukochany wątek, e, czyli cie... jednak może się po, o coś pokłócimy. E, tak, znaczy wiesz, ja, ja totalnie rozumiem jakby dlaczego te, ten wątek może ci się podobać i to zaraz też cię pociągnę za język, żebyś to rozwinęła, natomiast ja miałem trochę poczucie, że właśnie w tym, w, w tym konkretnym wątku tam mogło się coś zadziać, a my tak naprawdę, wiesz, pomieliliśmy, pomieliliśmy się i postaci stanęły w punkcie wyjścia. Po przejściach, co, co dla mnie było mimo wszystko rozczarowujące, no bo wiesz, ja oczekiwałem może naiwniej, może to jest bardziej życiowe rozwiązanie, że jednak cały wątek, właśnie Rachel, pójdzie w innym kierunku. No i, i suma summarum, kiedy to wszystko znowu wróciło do po prostu normy z pierwszego odcinka, no to, to ja tutaj poczułem się rozczarowany. Okej, okay, to pociągnę cię ja najpierw za język, bo ciekawa jestem jakby Twojego punktu widzenia na ten kontekst, bo teraz tak mi się uruchomiły w głowie różne szufladki. Które gdzieś tworzą pomost między znowu pierwszym a trzecim sezonem, bo mamy dwie tożsame sceny. W pierwszym sezonie mamy właśnie scenę, w której ta rodzinka, no rozmawia na tematy polityczne, poznajemy ich jako takie bardzo liberalne elity, głosowanie na Hillary Clinton mhm. i my w ogóle jesteśmy tacy postępowi, bla, bla bla bla bla a w trzecim sezonie mamy bardzo podobną scenę między trzema przyjaciółkami, z których jedna przyznaje się ku przestrachowi reszty, że głosowała na Trumpa mhm. i pojawia się takie bardzo wymowne milczenie, emocje są tak naprawdę zastygnięte w danym miejscu i czasie i nikt tak naprawdę nie wie jak zareagować i y, dlaczego uważam, że pierwszy sezon gdzieś y, jest mimo wszystko lepszy, bo y, wydaje mi się, że chociażby w tej jednej scenie właśnie tej, tego obiadu y, jest właśnie ta szczerość, której być może później już y, White'owi brakowało, bo y, jesteśmy na Hawajach, czyli wyspie, która no, ma paskudną historię Kolonizacji mhm. i Amerykanów, którzy no, traktowali rdzenną ludność. Wszyscy wiemy w jaki sposób, i ten wątek jest również bardzo ważny w tym sezonie i jest też jednym z moich ulubionych w tym właśnie pierwszym sezonie. No i ciekawe jestem, jak ty to widzisz, no bo tutaj mamy właśnie te elity, które chcą uchodzić za postępowe, tylko to wszystko jest właśnie taką fasadą, za którą kryje się, no tak naprawdę właśnie real ich realne emocje, ich realne podejście do różnych rzeczy, na tej zasadzie, że wiesz, tego bardzo podstawowego, yy, nie wiem, kapitału rządzi tym, jak nasz świat jest kształtowany, a wartości są tylko tym, co, nie wiem, zakładamy na siebie jako, jako jakąś, wiesz, kreację. I, to, I ta scena zresztą wydawała mi się bardzo istotna w kontekście całego sezonu, tego o czym jest, no bo potem mamy wątek właśnie przyjaciółki, bohaterki, którą wciela się Sydney Sweeney, która no gdzieś, gdzieś jest bardziej związana z tym miejscem. Ja widzę te, te pewne paralele, natomiast Znów ja tego, co dostajemy w pierwszym sezonie, nie kupuję. A nie kupuję tego dlatego, że wydaje mi się, że to jest... Nazbyt oczywiste i nazbyt leniwe. W tym sensie, że pokazanie mhm. nam białych, liberalnych, ustawionych w życiu Amerykanów na Hawajach, którzy pławią się w swoim samozadowoleniu i tym, jak są postępowi na tle nie wiem, tego, jak młody Hawajczyk im usługuje, mhm. sprowadzając, sprowadzając to trochę do takiego truizmu. Wydawało mi się to nazbyt oczywiste. Ja nie mówię, że to jest złe, nie? bo to, żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli, to, to nie jest tak, że ja uważam, że to jest jakoś źle napisane. To jest w porządku, tylko to wydaje mi się po prostu takie m, bardzo y, podstawowe. Nie? To jest coś, co y, mam wrażenie, że widzieliśmy w ostatnich latach y, wielokrotnie, a Paradoksalnie ta, ta sama scena, czy ta, ta scena o podobnym wydźwięku, takim politycznym w trzecim sezonie, dla mnie była ciekawsza, bo ona pokazywała oh. w lepszy sposób, mam wrażenie, pewne, z jednej strony takie pęknięcie, które w Ameryce coraz bardziej się nasila, wiesz, w tej, tej takiej mitycznej polaryzacji, ale też mhm. z drugiej strony pewnego takiego zafałszowania z jednej i z drugiej strony barykady, nie, no bo właśnie tak jak mówisz, że z jednej strony mamy te, te liberalne, że tak powiem, koleżanki, które no w, w zasadzie są obruszone i, i u, u, uznają to niemalże za skandal, a z drugiej strony jakby kompletnie przynajmniej w tej pierwszej fazie, one nie przyjmują do wiadomości motywacji tej swojej koleżanki, która jest, powiedziałbym, taka nie do końca oczywista. Co jest moim zdaniem dobrze zrobione w tym kontekście, że mhm. ja mam wrażenie, że to, że na przykład Trump w ogóle wygrał te wybory ostatnie, no to między innymi u podstaw tego właśnie leżała taka... Takie przekonanie tych liberalnych elit, że, że w zasadzie to trochę zwycięstwo im się należy, nie? Że, że przecież mm -hmm. no, nikt nie będzie głosował na, no tak, na takiego dokładnie. Trumpa i wydaje mi się, że ta scena to dobrze pokazuje, nie? To, to, to jak one lekceważą y, jakieś emocje czy kalkulacje, bo to nawet, to nawet niekoniecznie są właśnie emocje, tylko y, ta ich kumpela która głosowała na Trumpa, to ona tam trochę wykłada, że w zasadzie po jej stronie to jest bardziej chłodna kalkulacja. Nie? Mm -hmm. Więc, więc to, jest, to było dla mnie dużo ciekawsze, no bo po prostu było bardziej zniuansowane. Nie? Te, w tym pierwszym sezonie było bardziej oczywiste dla mnie. Tym bardziej, że tutaj chyba też wchodził z tego co pamiętam kontekst też prowincjonalno-wielkomiejski. Tak, no bo tutaj tutaj tam ta nasza, tu Teksas, a tu wielkie miasta, nie? Tak, bodajże Nowy Jork chyba, no i Los Angeles, no bo mamy jedną z tych bohaterek m, określono jako aktorkę, więc, więc gdzieś tutaj ten wątek właśnie tego spojrzenia wielkomiejskich państwa na tych, wiesz, redneków z prowincji i na ich głosowanie, tym bardziej, że tutaj mamy kobietę bardzo elokwentną i trochę zaprzeczającą temu wyobrażeniu o tym, kto głosuje na Trumpa, prawda? że rzekomo ta scena została napisana w 2022 roku, tak? Powiedziała Leslie Beep. Mhm. Ile w tym prawdy, nie wiemy, ale no jakby uniwersalny przekaz jest w niej jak najbardziej zawarty. Tylko powiem ci, że tutaj od razu przypomniały mi się twoje słowa, że to jest takie podstawowe odnośnie tego, tej sceny w pierwszym sezonie. Mhm. I ja tutaj też trochę dopatruje się jakiejś takiej kalkulacji w tym, jak ten scenariusz wyglądał, że z jednej strony tak kąsamy tych bogaczy, ale tak, żeby ich może za bardzo nie obrazić, bo nie wiem czy czytałeś, ale to z kolei są słowa Carrie Coon że ze scenariusza został wycięty wątek tożsamości bodajże córki, bohaterki, którą wciela się Kerikun. już nie pamiętam dokładnie, czy, czy to miała być bohaterka transpłciowa, czy niebinarna. W każdym razie gdzieś tutaj jakieś wątki queerowe miały być mocno, mocno wklejone, mhm. no ale gdzieś po, po, ponownej, po ponownym wyborze Trumpa podobno zostały wycięte ze scenariusza. No i Tutaj mi się taka żarówka trochę zapala, yy, dlaczego, yy, czy to byłoby w jakiś sposób niewygodne do poruszenia i to w ogóle mi się wydaje taka problematyka dotycząca takich produkcji jako takich, nawet nie tyle samego lotos, Białego Lotosu, ale ogólnie tych produkcji, na ile wiarygodne są produkcje tworzone przez bogate Hollywood, które ma rzekomo kąsać to bogate Hollywood, czy, czy bogatych jako takich, nie? Że, że na ile to jest coś, co ma zwrócić uwagę na pewne kwestie, a na ile ma być po prostu rozrywką, tylko że jeżeli ma być tylko rozrywką, no to nie dopisujmy tutaj jakichś znaczeń odkrywania czegokolwiek, prawda? Więc no, tak rzucam w przestrzeń różne takie myśli, bo w sumie to jest taka produkcja, że tutaj ciężko też linearnie sprecyzować wszystko mhm. po kolei, bo tych emocji jest dużo, więc tak a propos tych, tych właśnie wątków politycznych, tak mi przyszło do głowy. No to, to, to ja totalnie się jestem w stanie z tym zgodzić, że to jest pewien problem w ogóle tego rodzaju satyr. Nie? Na, ile, na ile satyra może być cięta, na ile może być pogłębiona po prostu, a na ile to jest właśnie trochę powtarzanie tych samych żartów o odklejonych bogaczach. Nie? Mhm. Wiesz, jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon i o kwestie, polityki, to ja trochę też miałem poczucie, że nawet na tym poziomie to na przykład zestawiając go z trzecim, to też wypada trzeci dla mnie dużo ciekawiej. No. Dlatego, okay. że jeżeli weźmiemy tych, te, tę obsługę danego hotelu, nie? tutaj mamy Hawajczyków, w trzecim sezonie mamy Tajów, to mhm. wiesz, te, ten, to co dostajemy w trzecim sezonie Sezonie. Cały ten wątek tej zaginionej broni, tego aspirującego ochroniarza, który się podkochuje w tej tajce z kolei z obsługi. Ja mam wrażenie, że to było dużo ciekawiej zaprezentowane w kontekście jakiegoś takiego zaprezentowania nam tego świata tajskiego, nie? w oderwaniu mhm. trochę od kwestii Hierarchii tych bogaczy. tego świata, prawda? Tak, dokładnie tak. Hierarchii tego świata, tym bardziej, że tam były naprawdę też tam się wiele w, w tym wątku interesujących rzeczy działo, nie? w podejściu tej dziewczyny właśnie do tego chłopaka, który do niej smali cholewki, jakie to było nieoczywiste, mhm. jak, jak on o, w zasadzie... Tak, tym bardziej, że to też się rozwija fajnie, prawda? Mhm. Że jednak start tego wątku, no, nie są nie zapowiada mety, do której dojdziemy razem z tymi bohaterami. Dokładnie tak, a z drugiej strony właśnie w kontekście hierarchii na przykład, to, to też bardzo mi się podobały sceny pomiędzy tym ochroniarzem, a tym jego szefem, które też były prowadzone w taki nieoczywisty sposób powielokroć. wielokroć. Mhm. Tak, także tam mi się to dużo bardziej podobało niż w pierwszym sezonie, który znów brał trochę tych Hawajczyków i z jednej strony niby mieliśmy tam nawet wprost wyłożony bo to rodem ekspozycja rodem z kina lat 50., gdzie nagle postaci po prostu wprost nam opowiadają trochę o historii Hawajów, a z drugiej strony, ja yy, miałem takie poczucie, że cały ten wątek odkrywania natury i wiesz tego tam wiosłowania yy, właśnie z Hawajczykami yy, o wschodzie słońca, czy to nie jest, czy, czy to trochę nie pachnie z kolei taką tanią, orientalizacją i tak, yy, ta, takim wiesz, takim klimatem trochę. Yy, jak, nie wiem, religiami wschodu się w którymś momencie ludzie zachodu zachłysnęli i wiesz, każdy chciał no być i o buddystą opowiada, i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, trochę ja miałem poczucie, że ja nie wiem, czy tu, tutaj to jest właśnie tak zrobione, żebyśmy my poczuli pewien ten dysonans, czy to jest właśnie już wpadnięcie w pewną orientalizację, gdzie niby nam tutaj twórca próbuje coś interesującego o tym powiedzieć. No tro, trochę nie umiem tego tak naprawdę jednoznacznie określić, ale mi to zgrzyta. To jest trochę pytanie podobne do tego, na ile satyra tworzona przez bogaczy może być szczera, prawda? Mhm. Że na ile tutaj wykorzystanie jakichś orientalnych przestrzeni ma być krytyką orientalizmu, a na ile jest po prostu tym orientalizmem. I rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj Ciężko tak naprawdę odpowiedzieć wprost na, na to właśnie pytanie, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko w pierwszym sezonie gdzieś ta tożsamość Hawajczyków jest bardziej wiesz, podmiotowa, mhm. że, że, że, że raczej jednak jest wyodrębniona od doświadczenia tych Amerykanów z kontynentu, którzy przychodzą, przyjeżdżają tam no i tak naprawdę z takim nastawieniem poddańczym do, do, do mieszkańców na miejscu. Natomiast w trzecim sezonie z, z jakiegoś powodu w ogóle nam drugi umyka, co chyba też dowodzi temu, tak, że te, te, te wątki w ogóle się nie, nie ostały na dłużej. W trzecim sezonie mam wrażenie, że tą Tajlandię widzimy przede wszystkim z perspektywy no, tych właśnie Amerykanów, tych gości, tych przybyszów, że jednak mhm. miejscowi są so, so tym tłem, są so tym e, drugim planem i trochę szkoda, bo rzeczywiście to są rzeczy absolutnie ciekawe i wydaje mi się, że tutaj White pokazuje, jaki swój przebłysk, może nie tyle geniuszu, co raczej takiego głosu, który chce opowiedzieć coś poza tą satyrą, no bo właśnie tutaj wątek naszych pracowników, czyli ochroniarza i, i, i tej właśnie tajki, tancerki, kelnerki, yy, który no jest fantastycznym głosem na temat męskości, nie? Czy, czym jest mhm, męskość, totalnie. czym jest facet, który zasługuje na moją uwagę, tym bardziej, że nasza tajka sprzedaje te ciosy nożem z przepięknym uśmiechem na twarzy. Także jest taką wilianką tej historii bardzo, bardzo nieoczywistą. I trochę chciałabym więcej tego typu rzeczy w trzecim sezonie. Powiem ci, że chyba mnie jednak rozczarował ten wątek córki tego właśnie państwa, która marzyła o uduchowieniu mhm. na wschodzie. I, I tutaj tak naprawdę w tym wątku wracamy do, do punktu wyjścia. Nie? Że, że, że tutaj się absolutnie nic nie dzieje. I właśnie a propos z takich rzeczy mówiłam na początku, że, że teraz z perspektywy czasu mam takie poczucie, że dałam się na wiele rzeczy nabrać i, i to jest jeden z tych wątków, bo wydaje mi się, że, że można to było rozwinąć w ciekawszy sposób, poza takim, wiesz, żartem sytuacyjnym, że o, głupiutka Amerykanka myślała, że jest mądrzejsza, a tak naprawdę jest głupiutka. I, i, i podobnie miałam też z jej matką, która jest takim running Joke'em tego trzeciego sezonu, mm -hmm. a tak naprawdę najlepsze, co moglibyśmy w tym do wątku dostać, nie zostaje nam dane. Czyli e, moment, kiedy nasza matrona odkrywa, że tak naprawdę jest spłukana. To jest, to, to, to jest duży problem tego trzeciego sezonu, że on znowu oferuje nam e, jakąś kreację, jakieś wyobrażenie, unikając tak naprawdę pogłębienia tych wątków, bo to jest wszystko taką atrakcyjką, nie? że my się śmiejemy z głupoty tych ludzi, my mamy podziwiać pewne takie, wiesz, jakieś ping słowne czy coś, ale co za tym stoi, że tutaj Mike White w wielu momentach ucina historię w momencie, kiedy ona mogłaby być najlepsza i wracając do pierwszego sezonu, wydaje mi się, że pewne wątki były ciekawiej dokończone, chociażby właśnie wątek Aleksandry do Dario, który złamał mi serce, absolutnie mhm. złamał mi serce i od obejrzenia przeze mnie pierwszego sezonu, no pewnie te trzy lata minęły, bo prawdopodobnie oglądałam go gdzieś na przełomie 21 i 22, bądź już w 22. W każdym razie nadal pamiętam emocje, które które mi towarzyszyły w oglądaniu, te, w oglądaniu tego finału, bo tam jest masa, masa różnych rzeczy. Jest, wiesz, kwestia kapitału, nie? Czyli... Czy, nie wiem, zostaje w przemocowym, toksycznym związku, bo boję się, że inaczej sobie nie poradzę. Kwestia w ogóle jakiegoś postrzegania kobiecości jako wystarczającej, jako zasługującej na, na docenienie. I tutaj jest masa tego typu naprawdę mocnych rzeczy, które ze mną zostały. A w trzecim sezonie, nie mówię, że we wszystkich wątkach, ale w wielu momentach y, były zakończone w taki sposób, żeby tego mięska nam jednak nie pokazać. Czy w sumie teraz mi uzmysłowiłaś się y czy pogłębiłaś mi te, trochę to, co ja powiedziałem, że dla mnie dużym problemem jest to, że właśnie to wszystko się trochę międli i y, do mm -hmm. niczego nie prowadzi i te postaci y, suma sumarum coś niby się dzieje, ale zostają w tym samym miejscu i teraz sobie usmysłowiłem, że to jest tak naprawdę głębszy problem w tym sensie, że wydaje mi się, że to wszystko by mogło nam fabularnie lepiej działać, gdybyśmy my dostali... Konfrontacje postaci z decyzjami, które mhm, podjęli. Dokładnie. A tu, tak naprawdę ża w żadnym sezonie tego nie ma. Że nawet jeżeli coś się dzieje i nasze, nasi bohaterowie zostają postawieni w jakichś konkretnych sytuacjach, to. Tutaj absolutnie nie ma właśnie tych, tych konsekwencji, a przez to ja cały czas mam poczucie tego, że oni są zamknięci w bańce, nie? bo właśnie ta, ten wątek postaci granej przez Aleksandra Dadario, on może być niezłą ilustracją albo właśnie zresztą analogicznie nasza młoda, doszła buddyjka, bo i jedna, i druga postać zaczyna w takim miejscu, jak kończy, czyli Aleksandra jako zachukana, w pewien sposób aspirująca, ale jednak będąca pod butem swojego tyleż może i sympatycznego powierzchownie, ale bardzo takiego powiedziałbym rządzącego się męża. Okropny jest ten facet, A z drugiej strony właśnie mamy dziewczynę, która no, Chciałaby być uduchowiona, chciałaby iść w ten buddysk, chciałaby się oderwać od tego swojego kapitału, ale tak, żeby, żeby w zasadzie to się odbyło tylko na poziomie takim totalnie powierzchownym. No i mówię, te postaci przechodzą niby określoną drogę i ja bym chciał, żeby żebyśmy my zobaczyli właśnie jak te decyzje procentują, gdzie na przykład Aleksandra Dadario się znajdzie za czas jakiś, bo no ja mam takie poczucie, że ta relacja jakby nie, nie przetrwałaby, nie? czy to nie, nie miałoby szansy się udać i, i tak samo Wolałbym nawet skonfrontować dziewczynę z tymi buddyjskimi michami właśnie przez jakiś tam okres czasu, a nie tylko na zasadzie właśnie takiego trochę żarciku, że położyła się na niewygodnym materacu, do czego to jest Dokładnie. sprowadzone, mhm. przy czym... Ja też trochę rozumiem, że to, to jest pewna konwencja, no bo jednak tutaj to, że to jest ten tydzień przysłowiowy wakacji, to, to jest pewien fundament tego serialu. Nie? I to jest trochę pomysł, natomiast pomysł i taka, no, no mówię, element konwencji, to, że, że ci bohaterowie po prostu wyjeżdżają i że pewne rzeczy dopiero się wydarzą jakby w dorozumieniu, natomiast no to wszystko powoduje, że mówię dla, na mnie osobiście to nie działa e, tak mocno jak e, powinno, no bo ja jednak e, lubię widzieć jakby konsekwencje pewnych e, działań i pewnych wyborów, nie? E, no bo tak to trochę mnie zostawia wiesz, w takim poczuciu, że ja mogę sobie dopisać wszystko i tak naprawdę to e, równie dobrze mogę to sprowadzić trochę do m, takiego hasła, że nic się w życiu tych postaci nie zmieni, nie? tak no, tak, mm -hmm. tak No tak, no bo otwarte zakończenie też trzeba umieć pisać, żeby to nie była po prostu atrakcja sama w sobie, ale rzeczywiście coś, co nam pewną historię pogłębia i, i pozwala spojrzeć na nią trochę inaczej i wydaje mi się, że w tym temacie White bardzo dobrze wybrnął w wątku bohatera, w którego wciela się Patrick Schwarzenegger. Mhm, tutaj tak. teoretycznie też dostajemy otwarte zakończenie, ale jednak tutaj się tyle dzieje w mimice aktora, wydaje mi się, że on jest w ogóle absolutnym wygranym tego trzeciego sezonu. Tak, zdecydowanie. Sama, przyznam ci się, miałam takie podejście przed, przed obejrzeniem trzeciego sezonu, że no cóż on może pokazać. Mimo, że widziałam Patryka Schwarzeneggera w bardzo fajnym horrorze, horrorze, tutaj postawię kropkę i, i zagrał naprawdę spokój I nie był tylko po prostu synem swojego ojca, ale rzeczywiście gościem, który coś fajnego pokazał. Ale mimo wszystko tutaj podchodziłam z pewnym dystansem. Natomiast efekt końcowy jest taki, że widzimy faceta, który no, totalnie przewartościował swoje życie. Mhm. I można się tutaj oczywiście śmiać z tych takich, wiesz, akcji typu ta y, impreza na tej łodzi, na totalnie mhm. na haju, tak, tak. tak na jachcie, i, i że dzieją się rzeczy, i można cały ten wątek sprowadzić do beki, ale jednak tutaj mimika spojrzenie i, i, i te niedopowiedzenia właśnie u niego świetnie działają, dlatego no yy, ja pewnie będę go długo trzymać w serduszku, tak jak Aleksandra Dadaria z pierwszego sezonu, która teoretycznie też yy, ma to otwarte zakończenie, no ale jednak jest obarczone yy, wieloma emocjami. Ja w ogóle powiem Ci, że trochę się zastanawiam, czy yy, na etapie trzeciego sezonu już, czy Biały Lotos nie zaczął być trochę... Yy, Ofiarą własnego sukcesu, ofiarą mhm. własnego, yy, wiesz... Oczekiwań w stosunku mi, tak. do tego serialu, tak? Tak, oczekiwań też i w ogóle własnego pomysłu, że, że, że trochę reakcje odbiorców, czy w ogóle komentarze na temat danej produkcji są już podyktowane tym, co Biały Lotos jako marka zaczął sobą symbolizować. I przez co pewne rzeczy mogą zawodzić. Ja na przykład byłam w szoku po trzecim sezonie, jak wiele osób to pojednanie tych naszych przyjaciółek mhm. interpretowało jako girl power, jako coś super. Dla mnie to była absolutnie przerażająca scena, bo ja sobie te laski wyobrażałam, jak sobie po prostu wbijają nóż w plecy na drugi dzień, jak wrócą do Stanów. Mhm. No i właśnie wspominam to odnośnie tych tych właśnie oczekiwań, czy to nie jest trochę tak, że Mike White, nie wiem, przyzwyczaił nas do tego, że pisze świetne, silne kobiety i trochę trochę to już, wiesz, przekładamy na to, jak dany, dany wątek się zakończył i jak go odczytywać. Mhm. Co, to jest tak, że z jednej strony to na pewno tak działa, nie? Bo, bo jednak no, kiedy tworzysz antologię, która skupia się na pewnych konkretnych elementach historii, tak? no to musisz się odhaczyć. No więc ludzie mają pewne oczekiwania już, że konkretne, nie wiem, elementy, czy konkretne wątki się tutaj znajdą. Natomiast dla mnie to, że trochę pewnie, nie wiem, wpuszczenie tlenu w formułę mogłoby się sprawdzić, to widać w trzecim sezonie, ale na etapie zakończeń poszczególnych wątków. Bo ja miałem mhm. poczucie, że przez to, że dostaliśmy trochę więcej czasu w tym sezonie, no bo to jednak jest osiem odcinków w stosunku do sześciu w tak. pierwszym, niby to nie jest dużo, ale jednak no to już wiesz, zmienia trochę postać rzeczy całościowo, mhm, dokładnie. ale ja miałem trochę poczucie, że cały ten sezon u większości postaci mógł się zakończyć inaczej, tak żebyśmy realne konsekwencje ich decyzji czy ich perpetii poznali. Co mam na myśli? W trzecim sezonie wiesz, mamy cały ten wątek próby otrucia rodziny. I kiedy na przykład, mały spoiler, nasz najmłodszy syn, teoretycznie najbardziej taka niewinna i pozytywna postać w tej rodzinie, <gry> łyka truciznę i my jesteśmy już przekonani początkowo, że on się rozstanie z życiem, zostaje cudownie odratowany i ja na przykład w tym wątku totalnie miałem poczucie, że on powinien zginąć. I że, ja też. I że po prostu to byłoby właśnie ładne spuentowanie dla całego tego wątku rodziny, która była tak bardzo skupiona na sobie, na, na każdy, każdy z tych osób w rodzinie, nie? czy to ojciec y, y, zajmujący się tylko kasą, czy ta wiecznie przeć pana matka, y, czy właśnie uduchowiona córka i tak dalej, że y, ja myślę, że to faktycznie by mogło zadziałać jako taki duży katalizator y, dla... Zmian, co w połączeniu jeszcze z tym katalizatorem, tym finansowym, czyli potencjalnie to, że nie wiem, że zaraz zostaną z niczym, no to mogłoby być właśnie takim mocnym akcentem i czymś, co by nam pokazało już pewien proces. Nie? Tego w sumie nie dostajemy, no bo właśnie wiesz, rozstajemy się z nimi na łodzi i tak naprawdę no, ich dalsze losy są w dorozumieniu jakoś tam. To z jednej strony, z drugiej strony. Z kolei miałem totalnie poczucie, że uśmiercenie naszej słodkiej i uroczej pary po prostu no było no, taką kontrowersją opatrzoną tylko i wyłącznie na tani szoker. Bo, Oj, tak, bo znów tak, tak. ja miałem poczucie, że... Mm, to, jak cały ten ich wątek był pisany, nie? tak jak widzieliśmy, ile miejsca też przede wszystkim postać grana przez Wortera Goginsa, czyli Rick, dostała tutaj w tym serialu, więc cała ta jego historia, tej eskapady do Bangkoku i tak dalej, to, to wszystko, co widzieliśmy, to, to było fajne, mi się to podobało, podobało mi się to i w kontekście jakby jego osobistej historii, podobało mi się to też w relacji z postacią Chelsea, bo to było dla mnie takie właśnie jakoś urokliwe, nie? że jedno i drugie, nie wiem, zostało, było pozostawione same sobie, w którymś momencie, nie wiem, miało okazję, żeby, mówiąc brutalnie, nawywijać, co by było pewnie naturalne w, właśnie w kontekście Białego Lotosu, Jedno tak. i drugie właśnie bardzo fajnie się w stosunku do, do partnera, partnerki zachowało i miałem poczucie, że my dostaliśmy jakąś drogę, po czym po prostu Mike White jakby właśnie nie umiał pójść naprzód, tylko zawsze musiał wrócić do początku. Nagle, wiesz, Rick w ostatniej scenie się zachowuje po prostu kompletnie kretyńsko i arcydebilnie, gdzie po prostu, nie wiem, cały ten twist, który dostajemy na koniec, nawet go nie musimy zdradzać, bo on jest oczywisty w zasadzie od mhm. prawie że samego początku i tu po prostu nie mogło być żadnego zaskoczenia, a nagle postać, która powinna świetnie to rozumieć, bo my to wszyscy czujemy, mówię od samego początku, zachowuje się kompletnie idiotycznie i kompletnie w oderwaniu od tego, jak się powinna zachować tylko po to, żebyśmy dostali wiesz, szokujący i, i, i smutny finał i to, to właśnie były dla mnie takie zgrzyty, nie? gdzie tutaj jak ty mówisz o tym, że seria staje się trochę ofiarem swojego sukcesu to ja właśnie w takich elementach to widzę nie? Mhm. że tu był potencjał do zmiany żeby zrobić coś fajnego, żeby rozpisać jakoś inaczej, przecież no, umówmy się mogliśmy dostać zupełnie innego trupa w finale trzeciego sezonu i, i byłoby to totalnie ok a tak trochę miałem poczucie, że właśnie tak jak wiele rzeczy w tej trzeciej odsłonie mi się bardzo podobało tak ostatecznie ten finał mnie mało satysfakcjonował, bo wracając jeszcze na sekundę, zanim ci oddam głos do tych przyjaciółek, mhm. przyjaciółek, ja się też totalnie z tym zgadzam, że one też są w ogóle fajnie pisane, że one niby są wielkimi przyjaciółkami, a ja miałem cały czas poczucie, że one się w ogóle nie lubią i to wszystkie, A, i to wszystkie to nie tak, że nie wiem, że mamy dwie na jedną jak są takie sceny, że, że w różnych konfiguracjach, tak, tak, tak. ale one są dwie na, na jedną, bo, bo tam akurat mm -hmm. trzecia z nich coś zmalowała nie, ja miałem poczucie, że one po prostu są takimi przyjaciółkami, nie wiem, gdzieś tam z, z czasów szkolnych które, no nie wiem, trzymają jakiś tam kontakt, ale, ale że to nie jest szczere, że to nie jest podszyte jakimiś nie wiem, emocjami, jakimiś relacjami o, tylko, rady, totalnie tak tylko po prostu no, no no tak, tako, że się czasem chcą wyrwać, no i się wyrwały, ale, ale po prostu nie wiem, wrócą i, i tak jak wszystko w tym serialu, będzie wszystko trwało tak samo jak trwało na początku. No dokładnie tak, więc ludzie, gdzie wasza, wasze media literacji, dosłownie ten ich uścisk to mówię, był dla mnie takim uściskiem śmierci. Wiesz, na zasadzie mam na ciebie haka, bo widziałam, co zrobiłaś w Tajlandii i mhm. już nigdy nasza relacja nie będzie szczera. Natomiast jeżeli chodzi o ten temat takich głupich, niezrozumiałych decyzji, no to tutaj też wiadomo, są jakby dwa rodzaje tych decyzji. Głupie decyzje, które są, nie wiem, warunkowane charakterem bohatera, czy, czy w ogóle je i przebyto przez niego drogą, które da się tłumaczyć jakoś całokształtem tego, jak była nasza postać przedstawiona. No i po drugiej stronie jest właśnie to, o czym mówisz. Czyli decyzje, które muszą się zadziać po to, żeby po prostu finał był taki, a nie inny. I tutaj mi się od razu yy, przypomniała yy, no zakładamy, że słuchają nas e, osoby, które m, Biały Lotos widziały, albo nie straszne im spoilery. E, w każdym razie, tutaj od razu mi się przypomniała cała droga ku śmierci e, Tani w drugim mm -hmm. sezonie, która tak. też jest e, no, tak głupawa, tak idiotyczna, no wiesz, cała ta mimiczność tego stwierdzenia, że, że ci geje chcą mnie zabić, czy coś, nie? Mm -hmm. e, ale to było też jakimś takim całokształtem tej postaci i wpisywało się w jej za e, i paradoksalnie przez to, że ta, ta jej śmierć była tak bardzo absurdalna, wpisuje się w to, kim była Tania przez te dwa sezony. Mhm. Natomiast w trzecim sezonie to jest właśnie też część tego problemu, który już przywołałam, czyli e, takiego braku odwagi, żeby pójść ten krok dalej, żeby żeby dostać się do tego właśnie mięcha, do tych emocji, które byłyby rzeczywiście czymś treściwym i czymś nietuzinkowym. Ja totalnie wolałabym zobaczyć, nie wiem, emocje, zresztą strasznie to brzmi, ale powiem to, totalnie wolałabym zobaczyć emocje, nie wiem, naćpanej matki i dziwnego ojca rozpaczających, że zginął ich syn, niż, wiesz, takie tanie, oczywiste emocje, że zginęła, no, ukochana przez fanów para, którą się rewelacyjnie oglądało od samego początku. Tym bardziej, że tutaj też dostajemy kawał fajnego pisania, ponieważ ci bohaterowie istnieją super również w oddzieleniu od siebie. To, o czym powiedziałeś, mhm. prawda? Czyli oni są świetni nie tylko, gdy są razem, ale też, gdy oglądamy ich osobno, czyli po prostu te wszystkie złote myśli Chelsea, ta, ten jej taki totalny chill out jest zarówno śmieszny, bo to też jest trochę jakaś taka beka z, wiesz, zodiakar i tak dalej, tak, i tak, tak dalej, tak, ale to wszystko jest z takim serduchem na dłoni, czyli wiemy, że my się śmiejemy z bohaterką, nie z bohaterki. No i Rick, Rick chyba tak, nazywał Rick. się mhm, ten tak. jej partner. Tutaj też dostajemy fajną historię właśnie te, ta podróż do tego jądra ciemności z e, samym Rockwellem po drodze e, jest czymś, co się fajnie ogląda i co daje nam nadzieję na m, jakiś fabularny. E, twist w ciekawy, interesujący dla rozwoju bohatera sposób. Natomiast no Mike White trochę ucina to w takich oczywistościach. I powiem Ci, że z tymi oczywistościami ja miałam duży problem w drugim sezonie, żeby uh -huh. już cokolwiek o nim powiedzieć. Bo wydaje mi się, że tam nie dość, że dostajemy dużo wtórności. Ja na przykład totalnie nie znosiłam menadżerki w drugim sezonie, mm -hmm. która wydawała mi się kopią menadżera z pierwszego sezonu, tylko wiesz, A kopia to, tu, z temu. Ty, ty, ty, ty, ja tylko powiem Ci, żebyś trzymała no. wątek menadżerów, bo ja będę chciał do niego wrócić, bo, bo tu jest je, Dobrze, jedna jasne. rzecz taka problematyczna w ogóle dla mnie e, w Dobrze. kontekście pisarstwa White'a. To zaraz Ci zresztą oddam głos do tego wątku, bo, bo naprawdę o drugim sezonie ja nie mam nic za bardzo dobrego do powiedzenia, więc tylko tak podsumowując i zobacz ile tu jest oczywistości. No mamy tu menadżerkę, która, nie wiem, odkrywa swoją seksualność i, i to jest y, y, poprowadzone no w nudny sposób, po prostu mhm. nudny. Mamy te dwie Włoszki, które podrywają bogatych facetów i to jest takie odhaczanie, wiesz, niemalże w kolejnej kreseczki po drugiej. Mhm. No i nawet ten wątek właśnie tych dwóch par, który jest wygrany przez świetnych aktorów. No, Theo James jest przepiękny, dosłownie i przenośnie w swojej roli. Obry plaza, moim zdaniem, średnio wykorzystana. Mhm, ale prawda. tutaj też jest coś, co widzieliśmy setki, tysiące razy, i to odnośnie, też już tak konkludując powiem, odnośnie tego, o czym powiedziałeś, czyli że Mike White trochę gdzieś ucina pewne wątki i wraca do punktu wyjścia. Pamiętam doskonale jak leciał drugi sezon, jak bardzo, wiesz, szum toczył się wokół tej sceny, gdy... Mm, bohaterka, w którą wcielała się bodajże Medan Fa Megan Fachi. Tym właśnie partnerem Aubrey Plazy siedzi na plaży i wiesz, z tyłu jest ta wysepka mhm. i w niedopowiedzeniu mamy się domyślać, że coś się tam wydarzy, że ona poznała prawdę o swoim małżeństwie i, i tak naprawdę teraz wszystko tylko zależy od niej i na pewno będą się dziać złe rzeczy. I, i, i ta scena była no bardzo, bardzo mocno i często podnoszona po premierze drugiego sezonu ale to nadal jakby jest poziom niżej niż to, co Mike White robi yy, zarówno w pierwszym, jak i trzecim sezonie. Yy, I tu zakończę, bo ciekawa jestem zarówno jakby twojej opinii na temat tych romansowych wątków w drugim sezonie, jak i właśnie yy, kontekstu menadżerów, którzy no, są bardzo istotni. Ten yy, w drugi sezon, yy, on jest najbardziej oczywisty. Wydaje mi się, że też właśnie dlatego my go tak trochę pominęliśmy. Bo przez to, że on jest jednak umiejscowiony w tym świecie zachodnim, no bo to są Włochy, mhm. więc jakby wszystkie te aspekty takie, nie wiem, kolonialno-etniczne, ja bym powiedział, schodzą w ogóle na plan dalszy, a przez to no to stajemy taką satyrę, jaką widzieliśmy wielokrotnie. Nie? No, mamy jakiegoś odklejonego Brosa, czy tam ten finansistę i, i z kolei nerda i, i ich partnerki. Mamy właśnie te gold diggerki włoszki, które też no, są pisane po prostu także widzieliśmy to dziesiątki razy, i to jest wszystko takie, no, powiedziałbym dosyć oczywiste. Natomiast, wiesz... To, to mi się oglądało przyjemniej niż pierwszy sezon, bo miałem wrażenie, Żartujesz, że. Aż tak? Znaczy tak, ale, ale tylko i wyłącznie na poziomie tylko takim rozrywkowym, bo ja się zgadzam, okay, że pierwszy dobra. sezon jest ciekawszy, natomiast na poziomie rozrywkowym drugi oglądało mi się przyjemniej, bo naprawdę w pierwszym sezonie wszyscy mnie tak irytowali, a już, a już nie <laughs> wiem, z postać Sydney Sweeney to, to po prostu na jakąś nagrodę za na najbardziej wkurzającą bohaterkę po prostu w serialu do w tym 2021 roku, więc to mi się ciężko oglądało. Natomiast ja Ci powiem, że taka propo propos takich moich prywatnych jakichś kontrowersji, które nie wiem trochę jak oceniać i, i które są dla mnie dziwną rzeczą w całym Białym Lotosie, to ja powiedziałem, że wąt że to jest kwestia wątku menadżerów, ale to jest problem szerszy, a mianowicie mm -hmm. pisania queerowości przez White'a. Bo to jest dla mnie strasznie dziwnie pisane, kiedy my mamy tego e, menadżera w pierwszym sezonie, który jest po prostu też arcy, po prostu obleśnym typem e, i po prostu te wszystkie jego narkotykowo-seksualne e, ekscesy to mierziły mnie po prostu e, przeokrutnie. E, w drugim sezonie mamy e, znów queerową e, menadżerkę, e, tylko wpisaną w takim z kolei bardzo oczywistym kluczu e, starszej pani prawie, że chociaż ona przez wiekoło starsza nie jest, ale no tak jest mhm. pisana, powiedziałbym, w takiej konwencji, która gdzieś tam odkrywa swoją seksualność. Wiesz, w tym drugim sezonie mamy całe to całe to, to takie, nie wiem, powiedziałbym prawie stowarzyszenie gejów, którzy po prostu dybią na naszą biedną panię. Po prostu to, to, dla mnie to było aż karykaturalne. Nie? I, i tak. ja, ja trochę tego... Nie, nie rozumiem, nie wiem jakby z, co stoi u podstaw tego, że White wszystkie te queerowe postacie pisze w takim w takim kluczu, że oni są tak jak tu wszyscy są antypatyczni to mam wrażenie, że wszystkie te, te queerowe postaci są jeszcze bardziej antypatyczne od przeciętnego, wiesz, bohatera tego, tego serialu, nie? Jakoś wprawia mnie to w konfuzję I, i trochę nie wiem, czy ty miałaś w ogóle jakieś myśli za tym, czy, czy po prostu kupowałaś te postaci wiesz i, co? i tyle. Właśnie o tym czy Jerry mówiłam, że ty mi zepsułeś ten serial ale trochę tak jest, słuchaj, bo gdy oglądałam, to wow, super, dzieje się, akcja, akcja, akcja, nie? Ale słuchając twoich odczuć, zaczęłam się właśnie zastanawiać, czy kurde, nie dałam się złapać na, na wiele rzeczy, które miały być atrakcją, a tak naprawdę no są scenariuszowym lenistwem, żeby nie powiedzieć gorzej. No bo rzeczywiście, szczególnie w tych mm, pierwszych dwóch sezonach już pomijam tę sektę gejów dybiących na tanie, no bo to powiedzmy ma jakiś wydźwięk humorystyczny, ale rzeczywiście zarówno ten młody pracownik hotelu, który jest tam takim podnóżkiem dla naszego Armanda bodajże. Tak, tak, tak. I, i, i ta młoda Włoszka, która, nie wiem, przymila się do naszej menadżerki, to, to jest rzeczywiście część takiego problemu, która jest bardzo często, która jest bardzo często obecna w tym, jak kino traktuje postacie queerowe, które y, mają taką funkcję użytkową, że one mają służyć temu, żeby ta, nie wiem, powiedzmy... Druga postać odkryła prawdę osoby, wiesz, uh -huh, uh -huh, tu trochę, trochę, trochę stawiam taki znak równości między tym, co tutaj dostajemy, a wiesz, kreacją mani Pixie Dream Girl, nie? czyli tej naszej bohaterki, która ma naszego bohatera nauczyć życia i, ma, i ona funkcjonuje tylko w zestawieniu, z tym bohaterem. No to tutaj też trochę tak, takiego pisania dostajemy. Szczególnie chyba w drugim sezonie, gdzie ta dziewczyna służy tylko i wyłącznie jako, nie wiem, narzędzie do, dla tej starszej kobiety do odkrycia prawdy o sobie, własnej tożsamości. I to jest i, i bardzo takie, powiedziałabym, stereotypowe, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest opowiedziane w taki, wiesz, widowiskowy, humorystyczny sposób, że bardzo łatwo gdzieś nie zwrócić na, na to uwagi. Mm -hmm. I wydaje mi się, że jakbyśmy się zagłębili jeszcze bardziej w Biały Lotos, to takich rzeczy wyciągnęlibyśmy więcej, bo... Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest funkcja satyry, że satyra wyciąga i wyolbrzymia pewne rzeczy po to, żeby pokazać jakiś problem, tylko no właśnie, czy, czy Mike White to robi? To jest właśnie to pytanie, czy po prostu on stereotypizuje pewne postaci, cechy charakteru, pewne schematy, które były dotychczas obecne, w, nie wiem, w kinie i w serialach, więc y, warto spojrzeć z dystansu na Biały lotos. dlatego myślałam, że się bardziej będziemy tutaj ścierać, a jak widać, przesiąkłam e, twoimi spostrzeżeniami skąd jak najbardziej słusznymi. Więc no to tak też stawiam mi teraz przede mną takie pytania o to, jaka gdzieś tam przyszłość jest przed tym serialem i czy formuła może się wyczerpać. No bo jednak pewne rzeczy w trzecim sezonie mogą to sugerować? Nie wiem, jak myślisz. Czywiście, bo y, ja mam wrażenie, że trochę by Mike White musiał y, y, zrobić pewien rachunek sumienia, bo y, wiesz, y, na sekundkę tylko wracając do poprzedniego w, wątku okay. i, i wychodząc właśnie na przyszłość, ja mam wrażenie, że on tak jak ma tendencję do utrzymywania w pewien sposób status quo, tak mam wrażenie, że czasem idzie w takie szokowanie dla szokowania. Bo wiesz, jak mieliśmy właśnie te sceny z Armandem i tym jego pracownikiem w pierwszym sezonie, albo jak mieliśmy w drugim sezonie cały ten wątek tego boskiego Anglika, który nagle był sprowadzony, wiesz, do Um, mm -hmm. zabawki naszego gejowskiego lobby ja miałem wrażenie, że to już jest takie <tuk> za grube, nie? Że, że to jest po prostu takie, takie tylko po to, żeby nie wiem, siedząca wygodnie na kanapach w domu publika mogła poczuć pewien eksces i, i, i, to, i to wszystko, a nie, że nie idzie za tym jakaś myśl. I Ja mam trochę właśnie obawy, że formuła może się właśnie wyczerpać, nie? bo jednak wracały pewne wątki w tych dalszych sezonach, a, a tu wiesz, Tani już nie ma, no już moim zdaniem powrotu do tego jej też męża w zasadzie nie ma. Nasz bohaterka z pierwszego sezonu, która w trzecim sezonie wróciła, no też ten wątek jakby no został ucięty, a tak naprawdę trochę ja nie widzę nie wiem sensu czy potencjału, żeby wracać do tych postaci, bo z kolei by, wydaje mi się, że za bardzo, jeżeli by nie wiem, wróciła nam, która się rodzi Gina chociażby mhm. to, to, wiesz, to by mogło... Z jednej strony mogłoby fabularnie zadziałać fajnie, bo może byśmy dostali właśnie zmierzenie se, się z jakimiś konsekwencjami, których mi brakuje, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że to by było zbyt duże naruszenie formuły. I to jest mhm. taki problem, który ja widzę, że ten serial może mieć, nie? że y, trochę ja mam poczucie, że on chyba nie był planowany, jako wiesz, taka wielosezonowa tak. produkcja, no i, i to też jest właśnie pewien problem takich seriali, które nagle stały się dużym sukcesem, nie? że masz jakoś zaplanowaną historię no i nagle musisz dopisywać i rzeźbić, no i, i teraz no, ja mam wrażenie, że może być trudno, żeby napisać coś świeżego, co nie zacznie popadać już wręcz w jakąś autoparodię tego, czym mm -hmm. przez te trzy sezony ta produkcja była, no ale z drugiej strony no, ja daję pewien kredyt zaufania, bo tak jak mówię, pomimo moich licznych uwag, tak jak słychać w tej całej Naszej rozmowie, to nie jest tak, że ja uważam, że to jest jakiś serial, wiesz, porażka. Nie? To wydaje mi się, no tak. że, on, że on jest w wielu aspektach interesujący. On jest ciekawie prowadzony pod pewnymi względami. On jest przede wszystkim bardzo dobry realizatorsko, bo on jest fajnie zagrany. Jednak to, co podkreśliłeś na początku, no to jest jedna z tych produkcji, która stoi też na swój sposób castingiem i, i, i to jest zawsze też pewnie jeden z takich magnesów, gdzie... Wyczekiwanie, kto tak, zagra w kolejnym sezonie. Do, dokładnie. Prawda? Nie? Więc, więc wiesz, więc to ja widzę, że tutaj ta, ta formuła ma dużo potencjału, tylko po prostu no, ja się troszeczkę rozmijam z wykonaniem, nie? Bo, bo widzę, mhm. że nawet podejmując podobne tematy, czy, czy podobne wątki, to trochę miałem poczucie, że w rękach jakiegoś lepszego, sprawniejszego scenarzysty może, nie wiem, z większym wyczuciem niuansu, albo, albo z większym wyczuciem jakimś takim społecznym, to moglibyśmy dostać coś ciekawszego, a tak, no, mamy, co mamy. Nie? I myślę, że to jest doskonały moment, żeby poruszyć jeszcze jeden ważny wątek i w sumie to też jest, myślę, dobry wątek na spuentowanie naszej rozmowy, mianowicie historia Belindy, którą wspomniałeś, czyli naszej bohaterki z pierwszego sezonu, która wraca w trzecim. Mhm. To nie była niespodzianka, Belinda była zapowiedziana, że powróci i ciekawe jestem szalenie, jak ty ten wątek odebrałeś, czy był dla Ciebie ciekawy, a jeżeli tak, to w jakim kontekście, bo ja długo się zastanawiałam, czy ten wątek miał jakby rację bytu, poza takim postawieniem lustra przed Belindą i pokazania jej, że czy czy ty, ty czasem teraz nie stałaś się drugą tanią? I na ile to była, powiedzmy, na ile to był powiedzmy ciekawy motyw, a na ile właśnie ta pewna powtarzalność Majka White'a, o którym, o której trochę już opowiadaliśmy, że te pomysły gdzieś się zaczynają kotłować, mielić, powracać. No i tak tutaj mieliśmy. To się owszem oglądało fajnie, że, nie wiem, bohaterka, która w pierwszym sezonie została tak okrutnie zdradzona przez Osobę, która, osobę, w tym przypadku Tanie, która obiecała jej inwestycje w jej salon i niejako dzięki temu miała być takim symbolem awansu społecznego, który jest na wyciągnięcie ręki i ta sama bohaterka w trzecim sezonie nie wiem, w bardzo podobny sposób zachowuje się wobec kogoś innego. I ciekawa jestem jak ty to odebrałeś, bo ten wątek też wzbudził różne reakcje z tego co obserwowałam na, na bieżąco wraz z kolejnymi odcinkami. Znaczy, to ja ci powiem tak, że ja chłodno przyjąłem ogólnie ten wątek, o, bo okay. ja miałem wrażenie, że... A, sorry, a on w pierwszym sezonie, wejdę ci tylko w słowo, w pierwszym sezonie był dla ciebie w jakikolwiek sposób interesujący, czy już w pierwszym sezonie Nie, raczej gdzieś, no, gdzieś no, byłeś no, obok? No właśnie, w pierwszym sezonie to, to znów dla mnie to było nazbyt oczywiste. Okay. W tym takie prowadzenie tego, że wiesz, że mamy bogatą, odklejoną trochę, powiem, wariatkę <laughs> no bo, bo Tania tak się trochę zachowywała momentami, która... No, no wiesz, poprawia sobie humor inwestując, mówiąc kolokwialnie w mhm. Belindę. Dla mnie to było coś, co, mówię, nie, nie wydawało mi się to świeże, jakoś tam interesujące. No okej okay. I, i tyle. Natomiast powrót mhm. tego wątku w trzecim sezonie, on jeżeli mnie na jakimś poziomie bawił, to bawił mnie na poziomie e, pewnej takiej gry z widzem e, i rozgrywania tak stricte aktorsko, e, pomiędzy Belindą a postacią tego męża, Grega. męża Tani Grega bo tak. bawiło mnie że w zasadzie Greg przez większość tego serialu jest postacią, która by się świetnie w chłopaków z baraków wpisała, bo nie chodzi tylko ze szklanką w dłoni i łypie spod podełba. I, i w zasadzie tak to jest, jest cała super. jego rola I, i, i to jak tutaj Mike White trochę z nami pokrywa, że to jest niemalże jakiś gangster, który zaraz tak. naszą biedną Belindę po prostu m, każe odstrzelić albo coś w tym stylu to, to na tym poziomie takim stricte filmowej zabawy to było dla mnie spoko, natomiast sam ten wątek, on był przede wszystkim dla mnie przyciągnięty. Jeżeli ty, ty powiedziałeś, że ludzie narzekali na, na to, że za wolny był ten sezon, to, to jest mm -hmm. dla mnie jedyny wątek, w którym ja to przeciągnięcie okay. czułem. On był za wolny, za długo się mielił i suma sumarum dla mnie on był też mało satysfakcjonujący, no bo tak jak mówisz, to się, to się w sumie sprowadziło do takiej trochę oczywistej kalki, nie? I, i takiej tak. zagrywki starej jak świat, czyli czy pieniądze cię zmienią, czy nie? Czy, czy sięgniesz no po, po, po to zakazane, żeby poprawić swoją sytuację, czy nie? No po prostu jest cała, y, cały ocean dzieł kultury, które stoją tylko i wyłącznie na tym. Cywilizacja jest zbudowana na tym, wiesz, y, schemacie, tak, prawda? Tak, Także dla mnie no, mówię, to, to nie jest jakieś bardzo złe, ale ja też nie, nie czułem specjalnie potrzeby, żeby w ogóle te postaci wracały, więc no, dla mnie okej. Okay. A, a to by się to podobało? Tak tak, cię podpytam od razu? <grym> Właśnie, to jest kolejne z tych wątków, które gdzieś źle mi się e, zastarzały z czasem. I trochę też tak czytałam odbiór tego wątku e, rany. Kurde, to jest, to jest właśnie ten, ten problem z tym, jak, jakie oczekiwania wzbudza Biały Lotos, które gdzieś potem się przerzucają na to, jak jest odbierany. I gdzieś się rozmijałam z tym, jak wiele osób sprowadzało ten wątek do... E, do takiego podziału naiwny facet i Belinda, która nic nie była mu winna, więc zrobiła to, co chciała. No bo to jest takie bardzo powierzchowne, mhm, wydawało tak. mi się i, i no, takie raczej... Ym, powiedziałabym, upraszczające odczytanie tego wątku. Stąd też, wiesz, no, Mike White przyzwyczaił, że pisze silne kobiety, więc każdą kobietę odczytujmy w, w, w, w takim kluczu. Jakby z, tak, w takim kluczu, zgodnie z taką y, kalką. To się fajnie oglądało na bieżąco, gdy y, oglądałeś odcinek po odcinku i rzeczywiście się zastanawiałeś, że y, no kurde, co, co ona zrobi, jaki będzie jej kolejny krok. Y, ale w momencie, kiedy już... Y, jakby okrzepnie w tobie cały ten wątek, no to masz takie właśnie wrażenie powtarzalności. Dlatego paradoksalnie Biały Lotos wcale się nie musi dobrze starzeć im dalej będzie od, od jakby premiery kolejnego sezonu. I, I wiesz co, i przychylniej spoglądam teraz na właśnie dziewięcioro nieznajomych, na jakby poszczególne wątki, szczególnie drugiego sezonu, który omawialiśmy, które tą próbę czasu mogą lepiej przetrwać niż też um niż Biały Lotos, a jeżeli chodzi o sam ten wątek, to yy, zgadzam się z tym, yy, o czym powiedziałeś, że on świetnie gra yy, na takich walorach komediowych, no bo te niemalże takie slapstickowe przepychanki, czy nasi bohaterowie trafią na siebie, czy zdążą yy, uciec przed sobą i co się wydarzy, czy kto wygra, nie? Że, uh -huh. że taka przepychanka była fajna, może banalna, może oczywista, ale oglądało się to nieźle. Natomiast yy, sam jakby koncept emocjonalny powrotu tego wątku no wydawał mi się trochę przetworzeniem tego, co dostaliśmy w pierwszym sezonie. Nie było to dla mnie na tyle podbudowane narracyjnie, żeby było ciekawe, że chciałabym, żeby za tym wątkiem Belindy jednak szło coś więcej niż tylko zastanawianie się, czy pieniądze ją zmienią, czy będzie drugą tanią. A niestety Mike White no, wydawał się nie mieć pomysłu na tą mhm, bohaterkę, jakby tak. poza samym tym postawieniem lustra przed nią. I wiesz, podobnie jak ty, no, daję ten kredyt zaufania dla czwartego sezonu, który mu być może pomoże to, bo chyba ma się dziać we Francji. Albo to była tylko plotka. Nie, nie, nie mówię już na 100% nic. W każdym razie, no, chciałabym, żeby ten czwarty sezon był jakimś takim powiewem świeżości, wiem, że to brzmi tak strasznie banalnie, ale żeby y, trochę był takim może nowym startem dla tej serii, która w wielu aspektach zaczynała zjadać swój własny ogon i wiele wątków no, mogłoby zostać rozwiązanych lepiej niż zostało, co zresztą e, sam podkreśliłeś. Więc e, bardzo bym chciała, żeby, e, żeby, żeby Mike White e, Trochę wyciągnął naukę z własnych błędów. Yy, I wiesz, i znowu, odbiór trzeciego sezonu niejako świadczy o tym, jakie błędy to były. Yy, bo nie wiem, czy śledziłeś yy, tę dyskusję, yy, ale <gryw> to było dla mnie trochę załamujące, że po trzecim sezonie komentariat internetowy rozkminiał przyrodzenie Jasona Isaaca aż do tego stopnia, że Jason Isaac musiał wystosować swój oburzony komentarz, że gdyby on był kobietą, to na pewno takich dyskusji by nie było. Pomyślałam, stary, a co robił świat, co robi świat od 30 lat z Sharon Stone z Nagiego Instynktu? To było dla mnie... Takie, takie oderwanie i no raczej bym nie chciała, żeby ten ser, serial kojarzył się z takimi motywami, z jakąś memicznością, tylko żeby wrócił trochę do, do jakiegoś takiego drążenia tego co w nas siedzi mówiąc tak bardzo pompatycznie. No ja to sprawdziłem, teraz faktycznie masz rację, że informacja jest taka całkiem świeża, bo z września, że czwarty sezon ma się rozgrywać we Francji, także okay. no, zobaczymy w, co, co tutaj dostaniemy, a jeszcze tak absolutnie na koniec jest to trochę w oderwaniu nawet już od samego Lotosu, ale bardziej w kontekście całego tego takiego podgatunku o tych zblazowanych bogaczach, to ja się no. w ogóle zastanawiam tutaj na ile... Na ile my jesteśmy w stanie dostać coś tutaj jeszcze świeżego i zniuansowanego, bo, no bo, bo mam wrażenie, że coraz trudniej chyba jest, szczególnie w tym w zestawieniu z tym, co widzimy, wiesz tak, na co dzień zrobić coś fabularnego, co by to przebiło. Nie? Bo ja tak sobie mhm. trochę w duchu się zacząłem śmiać, że jak nie wiem, się śledzi poczynania Elona Maska i innych tam odklejonych miliarderów po prostu w Stanach Zjednoczonych albo wszystkich tych brosów współczesnych od AI i tak dalej i tak dalej, to z drugiej strony czy twórcy <grym> fabuł no, są jeszcze w stanie nas wiesz, zaskoczyć Czym jakoś zaskoczyć. na, na <grym> tak. tyle, że nie, nie będziemy mieli wzruszenia ramion, że widzieliśmy to w odcinku Wiadomości, a nie, <grym> a nie w jakimś tam serialu, ale no to już tak no, zupełny off-top z mojej strony na koniec. Ale myślę, że to jest doskonała puenta dzisiejszego spotkania, dzisiejszej rozmowy, bo rzeczywiście rzeczywistość prześciga nawet najbardziej absurdalne fabuły. Jest to przygnębiające, trochę śmieszne, trochę straszne, być może za jakiś czas... Y zobaczymy jakieś dzieło popkultury, które fajnie zmierzy się z tym tematem. No w zasadzie to też jest jakieś wyzwanie dla Majka White'a, żeby to, co dzieje się na naszych oczach w fajny sposób gdzieś wrzucić do tego czwartego sezonu. Zobaczymy. Chciałabym, żeby, żeby był ciekawy, żeby był przede wszystkim odważny i żeby to nie była odwaga bardzo taka powierzchowna na zasadzie, nie wiem, pokażemy coś szokującego, tylko odwaga na takie zasadzie no, wgryzania się w tych bohaterów i, i wiesz, wywalania mm. ich mentalnych bebechów na wierzch. Zobaczymy. W każdym razie cieszę się, że, że czwarty sezon w końcu powstanie i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia Jerry po czwartym sezonie na pewno, pewnie, co? No myślę, że tak, dziękuję ci bardzo za rozmowę, <laughs> cieszę się, że się udało nam do tego tematu przysiąść i jak ktoś nas tutaj wysłuchał przez te prawie półtorej godziny, to liczymy, że podzielicie się swoimi wrażeniami i emocjami po tym serialu, czy wam się podoba, czy właśnie odpadliście po, po którymś sezonie, czy czekacie na ten... Na tą czwartą odsłonę, także dawajcie znać w komentarzach. Tak, i dajcie znać, który sezon jest waszym ulubionym, bo jak widzicie, u nas zdania są podzielone, także chętnie posłuchamy, jak jest u Was. Dzięki, Jerry. Do usłyszenia. Cześć, cześć. It's over.